programu 7 dni z wolnymi mediami. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Tutaj przy mikrofonie Dunkelheit. Na początku poruszymy temat spleśniałych kanapek w McDonaldzie. Moim gościem dzisiaj będzie Maurycy Hawranek. Dzień dobry. Zapraszamy teraz do wysłuchania newsa. Parę miesięcy temu lubelski sanepit odwiedził restaurację McDonald's. Kontrolę przeprowadzono po doniesieniach mediów o sprzedawaniu fast-foodzie z kanapek wyjmowanych z koszy na śmieci. Jak mówi jeden z pracowników sonopidu, Barbara Sawa Wojtanowicz, najbardziej wstrząsnęło nią wyjmowanie kanapek ze śmietnika, których nie udało się sprzedać, gdy były przydatne do spożycia. Kanapka w podgrzewaczu, tak zwanym binie, z którego ma trafić na tacę klienta, może leczyć najwyżej 10 minut. Tymczasem byli pracownicy potwierdzają, że tajmery często podmieniano i w rzeczywistości leżały tam znacznie dłużej. Szef restauracji stanowczo zaprzecza, że coś takiego dzieje się w jego lokalu i stwierdził, że kontrole sanepidu są w restauracji przeprowadzane średnio raz na kwartał i nie wykazują w reguły żadnych nieprawidłowości. Sanepid był w restauracji w czerwcu i w październiku. Kontrola w czerwcu wykazała szereg uchybień, m.in. brudne urządzenia chłodnicze. Środki chemiczne były w bliskim kontakcie z żywnością, a toalety i pomieszczenia dla pracowników brudne. W chłodziarkach i zamrażarkach panowała zbyt wysoka temperatura, informuje Sawa Wojtanowicz z lubelskiego Sanepidu. Restauracja dostała wówczas 200-złotowy mandat i zapłaciła 100 złotych za przeprowadzenie kontroli. Wyniki październikowej wizyty co nie są jeszcze znane. Witamy znowu na antenie. Będziemy teraz omawiać kwestie spleśniałych kanapek w McDonaldzie. No, tak się akurat złożyło, że kiedyś u zarania dzielił, jak to się mówi dawno, nieprawda, miałem okazję w tej firmie pracować, zarabiając na studia. No i mogę to i owo na ten temat powiedzieć, jak to tam było czysto i w ogóle. No więc może zacznijmy od tego, jak Ci się pracowało w w tym wielkim molochu, jakim jest McDonald's? Znaczy, no, Powiem, że z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. Dobrze na pewno, bo wypłaty były zawsze e, terminowe, źle, bo były niestety strasznie kiepskie. E, inna sprawa, że e, ciągłe życie tam w pośpiechu, ciągłe udawanie, że się pracuje, e, no nie były tutaj komfortowe. A miałeś darmowe posiłki? E, darmowe posiłki miałem na początku. To było przez jakieś trzy miesiące, może cztery, może pół roku że do pewnej kwoty można było dostawać posiłki na przerwie za darmo. Nie, było to, nie była to zdrowa żywność. Jeżeli chodzi o późniejszą, późniejszy czas, no to wprowadzono odpłatność 50% ceny za produkty. Czyli co, nie pojadłeś sobie w McDonald's Nie skorzystałeś z okazji. No, a biorąc pod uwagę problemy potem z serem, to wolałem tego nie jeść po prostu. Widziałem też, jak to, jak te produkty są przygotowywane co tam w środku jest. Jeżeli ja na przykład przygotowuję kanapkę i dowiaduję się, że jest tam taki ogórek i tego ogórka nie wolno, znaczy wody z tych ogórków nie wolno wypić, bo można się no tutaj pochorować. Jeżeli ja widzę, że tam jest jakaś suszona cebula, którą się potem nawadnia, jak w jakimś, nie wiem, czy to w wodzie nawadniają, czy w jakimś specjalnym roztworze, bo akurat tego nigdy nie robiłem. I że to nie jest autentyczna cebula z witaminką C, tylko jakiś no, substytut e czy kandyzowana cebula, nie wiem, co to było. No to to tutaj staje pod, pod znakiem zapytania, jakie to ma właściwości odżywcze i, i w ogóle nie. Czy spotkałeś się z pleśnią w McDonaldzie, z pleśnią w żywności? A, z pleśnią nie, no ale tak tutaj wspominał e, news, e, bardzo często zdarzało się, że Produkty, które to oczekiwały w binie na sprzedaż. Bin to jest takie urządzenie, które, do którego się suwa kanapki i one są tam, są tam podgrzewane. No to często się niestety zmieniało timery, żeby tych kanapek nie trzeba było wyrzucać. Czasami te kanapki leżały nawet godzinę, a teoretycznie po 10 minutach powinny trafić i wylądować w koszu. Z kosza akurat nie odzyskiwaliśmy kanapek, no ale to samo było też z frytkami czasami nawet 2 godziny po prostu były. I sobie czekały na klienta, a klientów na przykład nie było, bo była godzina poranna lub wieczorna, nie? Czy jeśli chodzi o jedzenie, które się nie sprzedało, było sprzedawane na drugi dzień, pomimo że na przykład leżało cały dzień? Nie, nie, nie, nie. To było wyrzucane od razu, pakowane i nawet wrzucane do kontenerów z zamkniętą kłódką, żeby przypadkiem bezdomni nie mogli tego się tym odżywiać. Były jakieś przypadki zatrucia przez bezdomnych w zagranicum akurat, jak zaskarżyli się McDonald's, bo dobrali się do takiego kontenera, no i się potruli, nie? I potem zaskarżyli się McDonald's, że z powodu spożycia ich kanapek się otruli i dostali odszkodowanie. Ale to było Stan Zjednoczonych, dlatego teraz zawsze to zamykają na kutkę. No to teraz jest pytanie, czy w takim razie skoro bezdomni się otruli tym jedzeniem, to my się nie trujemy. Przypuszczam, że bezdomni jedli to na przykład w nocy, tymczasem ktoś mógł przyjść o 23 czy 24, kupić sobie taką kanapkę. Ja nie mówię, że od razu, ale po jakimś czasie być może te kanapki szkodzą. Jak Ty sądzisz? jak To To znaczy nie wiem, czy to akurat szkodzi po już tam godzinach. Tutaj ten przykład ze pleśnią, to też nie wiem, czy to jest akurat pleśnie w ciągu 24 godzin jest w stanie wzrosnąć. Czytałem natomiast o eksperymencie pewnego Australijczyka, australijskiego studenta, który sobie schował kanapkę McDonalda do szuflady, no i po roku ją wyjął, prawda? I się okazało, że no, wystarczyło ją włożyć do mikrofalówki, tam trochę wody, dolał, żeby ona wilgoci nabrała, no i stwierdził, że to się da spożyć. No i żył. Także nie wiem, jak tutaj to wygląda. Może kwestia jest taka, że. Tam Tamta kanapka wyschła i dlatego mogła być dłużej przechowywana. A w tym wypadku, no, no to nie wiem jak to wyglądało. Nie pracowałem akurat w tym McDonaldzie, zresztą tak wspomniałem, było to dosyć dawno. Jak jeśli chodzi o traktowanie pracowników wygląda praca w McDonaldzie? No jest bardzo ostry stres. Gdy przychodzi się do pracy trzeba od razu e, po pierwsze zameldować swoją obecność, trzeba się przebrać. I od razu odbić sobie kartę zegarową. Od tego momentu już jest, powiedzmy, taki względny luz. Jeżeli się spóźnisz o minutę, no to możesz mieć bardzo przykle konsekwencje. Mogą ci nawet tam... No, odnotować, że ileś razy się spóźniłeś o tą minutę i nawet cię wyrzuci na bruknię, jeżeli, jeżeli będą szukali pretekstu. Oprócz tego dyscyplina McDonald's jest bardzo ostra. Samo szkolenie trwa też dosyć długo. No niestety jest to wielki jeden stres. Plus jest taki, że można się nauczyć kultury oczywiście wobec klientów, ale minusem jest, że tak jak powiedziałem, pensje są żałosne w stosunku do wymagań, jakie tam stawiają. Trzeba cały czas coś robić, udawać, że się coś robi. Jeżeli klientów nie ma w firmie, no to trzeba wziąć MOPA i tam czyścić czystą podłogę, prawda? Żeby ci, którzy klienci są, widzieli, że o, jest tutaj czyściutko, coś się dzieje, prawda? To samo jest z lustrami, czy tam stolikami. Pewnie nie jeden ze słuchaczy widział w McDonaldzie, jak pracowica podchodzi do czystego stolika, przy którym nikt nie siedział i go czyści prawda po raz piąty albo szósty. Praca w McDonaldzie jest nie lada wyzwaniem dla młodego człowieka. Jest swoistą lekcją pokory i cierpliwości. Mhm, oczywiście. Czy w takim razie sądzisz, że Warto swoją pierwszą pracę zacząć w McDonaldzie, tak jak wielu młodych ludzi zaczyna. To znaczy, powiem tak. Każda osoba, która pracowała w McDonaldzie przez dłuższy okres czasu, ma większe szanse na znalezienie pracy gdzie indziej, ponieważ pracodawcy zwracają uwagę na to, żeby nowy pracownik był zdyscyplinowany i wypełniał swoje obowiązki służbowe, a tego się w McDonaldzie na pewno da nauczyć. Jeżeli chodzi natomiast o kreatywność, no to Tutaj bym raczej o kreatywności nic nie mówił, bo to jest praca robota. Masz po prostu wykonać swoją robotę, mówiąc ci rób to, rób to, rób to. Przychodzą klienci, dostajesz hasło, na przykład wracaj na kasę, sprzedawaj szybko towary. Nie? Czasami jest tak, że sprzątasz w toalecie, czyścisz kibę, nagle menadżer wpada i mówi no wracaj szybko na kasę, bo klienci stoją. Nie, nie mogą czekać dłużej niż 5 minut. No, bo tam akurat jest taki, taki system, że przez 5 minut klient nie może stać dłużej niż 5 minut przy kasie. No i potem wracasz. Ja akurat się tutaj zawsze wycwaniałem, bo szedłem do e, na walki myłem te, te ręce zgodnie z regulaminem, ale niektórzy pracownicy od razu ustawali za kasą i to sprzedawali. To samo dotyczy przygotowywania kanapek. Jak się nagle jakiś rum zrobił i dużo ludzi zleciało się, e, bo tam z kina wyszli czy coś, no to też e, niektórzy z tymi brudnymi rękami te kanapki przygotowywali. E, jeżeli chodzi natomiast o m, same przygotowanie potraw, no to też powiem, że to jest generalnie sama chemia. Jeżeli takie mm, kanapki siedzą w takim McDonaldzie nawet po pół roku w chłodniach i tak dalej, to jest wszystko mm, tylko, wiesz, rozpakowywane, e, ogrzewane i potem od razu do sprzedaży kierowane, to tam tej chemii musi być sporo, prawda? Wiele osób narzeka, że w McDonaldzie są głodowe pensje. Ty, ty to potwierdzasz. Oczywiście, potwierdzam. E, pensja jak ja tam pracowałem, wynosiła no, 2,95 zł, ale to było ładnych parę lat temu. Potem zarabiałem jako podstawy pracownik trochę więcej niż menadżer nawet, zdarzało się, ale też specjalnie na to nie mogę, nie mogę sobie tego chwalić. A jak wygląda nocna zmiana w McDonaldzie? Bo słyszałem, że to jest jedna z gorszych zmian. E, oczywiście. Na tym czasie McDonalda z reguły zamyka, no i pojawia się ekipa techniczna. Ta ekipa techniczna musi wszystko rozkręcić, wyczyścić oleje, który, znaczy w której się frytki smaży i tak dalej, oczyścić z tych wszystkich wiórków i przygotować do następnego dnia. Powiem, że taki olej, którego oni używają, no to nawet może być przez miesiąc używany. A nie tylko. Miesiąc? Tak, to jest jakaś specjalna frytura, która sprawia, że wiórki, znaczy te odpadki, które z, no, z kotletów smażonych się oddzielają, no to one opadają na dno i właśnie taki ekipa tylko to przefiltrowuje, nie? I, odbier, i zbiera te, te, te, te śmieci. A reszta potem olej trafia do ponownego użycia, no i czasami się dolewa, jak, w miarę jak brakuje, nie. No, to strach pomyśleć w takim razie, co się dzieje z takim olejem w naszym organizmie po spożyciu. Z tego co słyszałem, to nawet pojedynczo używany olej, taki zwyczajny kupiony w sklepie, powinno się od razu wylewać, nie smażyć na nim drugi raz, bo znaczy tutaj tutaj trzeba pamiętać, że to nie jest typowy olej, lecz frytura. Bardziej to przypomina kostki oleju palmowego. Widziałeś kiedyś coś takiego? Nie, nie widziałem. to powiem, że wszystko... to, to wygląda trochę jak smalek. Jest to taka kostka smalcu, tylko duża i to się roztapia. To jest olej roślinny. Czyli z tego wynika, że jest to olej w skupionej bardziej formie, ale to nie zmienia faktu, że jest to tłuszcz, który, o ile mi wiadomo, po tym jak ktoś go podgrzeje do temperatury, przybiera jakąś taką szkodliwą formę. Dokładnie nie wiem, ale może coś na ten temat powiesz. To znaczy, ta frytura akurat ma oznaczenie 270, tam zdaje się 8. Oznacza to, że można ten olej podgrzewać tylko do tej temperatury, a powyżej tej temperatury się zaczyna palić i wtedy wytwarza się to, toksyczna substancja w olejach. Jeżeli smaży się w McDonaldzie, to tam jest automatyczny czujnik i on sprawdza, jaka jest temperatura oleju. nie i W razie czego to tam pika, że jest za dużo. Dziękuję za bardzo wyczerpującą odpowiedź. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami przy mikrofonie Mauryce Hawronek oraz mój gość Janusz Koczyński. Witam. Zajmiemy się teraz tematem plagi Medus. mi się mogło, że to temat dobrukowca. Tymczasem sprawa wygląda całkiem poważnie, no ale posłuchajmy może najpierw newsa. Portal spraw zagranicznych alarmuje, że Aretuzy, najbardziej niebezpieczne meduzy świata, które żyją na co dzień w Atlantyku, dotarły do Morza Śródziemnego i stanowią zagrożenie dla kąpiących się ludzi. Poparzenie Aretuzów wywołuje przyspieszenie akcji serca. Trudności z oddychaniem, skurcze mięśni, a w przypadku osób uczulonych zatrzymanie akcji serca i śmierć. Co druga ofiara medus trafia do szpitala. Meduzy podróżują w większych grupach, po kilkadziesiąt sztuk, ale to za mało by można było mówić o inwazji medus. Tym bardziej, że nie lubią one deszczy i słodkiej wody. Według przewidywań zwierzęta zostały przygnane do Hiszpanii poprzez zmiany klimatyczne. To ostatnie spowodowały zaburzenia łańcucha pokarmowego w środowisku morskim. Liczba drapieżników odżywiających się meduzami znacznie spadła. No właśnie, skąd się wzięła Janusz plaga meduz, o których cały czas media donoszą? Bo to jest, chyba nie jest to pierwszy przypadek, prawda? Skąd nie, to, to jest nie jest pierwszy to? przypadek. Zdarzało się to już wcześniej, choć akurat ostatnio jest tych plag coraz więcej. Kiedyś nie było ich tak często. Z jakiego powodu te plagi następują? Czego to jest, e, z, gdzie jest przyczyna problemu? Prawdopodobnie ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie chemiczne wód. Odkrycie niedawne właśnie mówi o tym, że wystarczy zmiana o 1,1 Celsjusza temperatury wody, czy nawet niewielka zmiana składu chemicznego wody i powoduje to wysyp medus. No właśnie. Skąd się wzięła plaga medus, Janusz? Z media co jakiś czas donoszą o kolejnych wysypach medus. Teraz mamy do czynienia z meduzami szalejącymi u wybrzeży Hiszpanii. Skąd się to wzięło? Ostatnio rzeczywiście coraz częściej słyszymy o plagach medus, ale one zdarzały się już wcześniej. Aczkolwiek teraz one są coraz większe i coraz częstsze, a powodem tego jest, ocieplenie Najprawdopodobniej ocieplenie klimatu i zmian, zanieczyszczenie mórz. Ostatnie odkrycie mówi o tym, że wystarczy niewielka zmiana temperatury wody nawet o 1 dziesiątą Celsjusza i niewielka zmiana składu chemicznego też wody powoduje ona nagły wysyp medus. Z jakiego powodu ten nagły wysyp medus się robi? czy Oprócz tych, tych, tych skażeń i mówisz o tej temperaturze, prawda? Czy jakiś jest tego dodatkowy skutek uboczny? Być może jest to obrona planety przed globalnym ociepleniem. W jaki sposób się w ten sposób broni nasza Ziemia? Hmm. W jaki sposób ma, te, w, jaki sposób ma te, te, te, w tym globalnym ociepleniu walczyć? Na czym polega ta, ta redukcja? Meduzy same w sobie pochłaniają CO2. Oprócz tego e, zjadają plankton, który po śmierci wydziela bardzo duże ilości CO2 do atmosfery. Jak go zjedzą, po prostu te odchody tych meduz opadają na dno i mija bardzo, bardzo długo, dużo czasu, zanim te CO2 się wydzieli do atmosfery z powrotem. Mm -hmm. e, czy popłoch hiszpańskich plażowiczów jest uzasadniony? Jakie w ogóle e, mogą być skutki pogłaskania takiej meduzy? E, tak jest uzasadnione. No, raczej bym wolał nie głaskać meduzy e, na miejscu Hiszpanów. E, Pogłaskanie takiej meduzy mogłoby spowodować ciężkie poparzenie, a nawet śmierć. A się takie meduzy, powiedzmy, generalnie odżywiają, jeżeli yy, no, zboczymy tutaj na jaki mały temat. Yy, małymi rybkami, planktonem, yy -y. generalnie tym. Aha, rozumiem. Yy, słyszałem też niedawno o, yy, o tym, że meduzy w Irlandii dziesiątkowały populację łososi. Wydaje mi się, że łososie to nie są jednak, powiedzmy, takie rybki akwariowe, prawda? To chyba jakieś większe sztuki. Powiem tak, że te mendruzy mogły być albo większe, mhm. po prostu większe niż te normalne, jakie spotykamy, ale samo po prostu ich pojawienie się tam mogło spowodować dziesiątkowanie tych łososi. Nie musiało przecież zjadać tych ryb, po prostu wystarczy, że te łososie Aha. parzyły po prostu te parzydełka. I... Rozumiem. Przed programem Januszu przysłałeś mi na maila zdjęcie przedstawiające, ja tutaj może opiszę słuchaczom, co tam na tym zdjęciu jest. Mamy mianowicie tak, jedną wielką, gigantyczną meduzę, obok niej pływającego małego człowieczka. Ten człowieczek tak na oko ma jakieś 10-20 razy jest mniejszy od tej meduzy. Czy to jest autentyczne zdjęcie, czy może jest jakiś montaż? To jest autentyczne zdjęcie. Niektóre gatunki meduzy rzeczywiście mogą takie rozmiary osiągać. 30 lat temu spotkać meduzę giganta to rzeczywiście była ogromna rzadkość. A okay. teraz wszędzie wokół Japonii na przykład statki, e, kutry rybackie wypływające na morze, zamiast łowić ryby, zaczynają łowić po prostu same te meduzy giganty. One mhm. są jadalne, może może się do to jakoś wykorzystać w kulinariach. Ja z, z dziwnych pomysłów, ale nie, meduz się nie jada. Mhm. Zdawałoby się, że o meduzach wiemy wszystko na wylot, bo są przetroczyste. Czy to Januszu jest żywa galareta, czy coś więcej? Byłem kiedyś nad morzem, chodziłem po plaży jako dziecko, prawda? I widziałem kiedyś meduzę. Nie wyglądała groźnie. Przetruczysta jak woda, z czterema różowymi punkcikami. Zdaje się, że nawet oczu nie mają. Rzeczywiście, meduzy nie wydają się ciekawymi zwierzętami, aczkolwiek dopiero teraz niedawno naukowcy się nimi zainteresowali mhm. i teraz dopiero zaczęli, zaczęły meduzy przed, przed nami pokazywać te swoje tajemnice. Okazuje się, że te zwierzęta są naprawdę bardzo ciekawe. Z jakiego I powodu? Jest prawdą, że na przykład nie mają oczu, bo mają ich aż 24 wokół całego ciała. Aha... Czyli, że bez względu na to, z której strony poświecę latarką, to tak, jakby po oczach e, e, świeciłem, prawda? No tak, przecież nie? Mm -hmm. e, dobra, ale wróćmy może do tego jadu. Opowiadałeś mi kiedyś przed programem, że jad jest medus jedyny w swoim rodzaju. Na czym ta wyjątkowość polega? Po pierwsze, e, na ten jad nie ma żadnej surowicy, więc poparzenie się e, przez medu jeśli coś zostanie poparzone przez meduzę, a jest to na przykład meduza, która powoduje bardzo często śmierć, to szanse są małe. Czyli jak nie do koniec, tak? Tak. Ale z drugiej strony, patrząc właśnie na skład chemiczny tego jadu, to mm -hmm. ten jad zawiera w sobie wszystkie rodzaje chyba toksyn, jakie są spotykane w przyrodzie. na przykład pająki czy węże, Posiadają tylko jeden rodzaj toksyn, np. neurotoksyny albo hemotoksyny. Meduzy zawierają oba, obie, oba rodzaje tych toksyn. Czy przed tymi toksynami można uciec? Czy one są takie, no nie wiem, te meduzy szybkie? Czy może wystarczy po prostu lekko odpłynąć dalej, trochę na odległość i, i będziesz bezpieczny? Wystarczy po prostu do nich nie podpływać i będziemy bezpieczni, aczkolwiek... Zdarzają się rodzaje meduz, na przykład y, na oceanie jest taka malutka meduza, ona jest w wielkości paznokcia. Ale jej, y, jej parzydełka osiągają nawet metr długości. Poza tym y, ta meduza jest bardzo niebezpieczna, po pierwsze jest przeźroczysta, więc... Y, nie jak le... każda meduza. Nie jak każda meduza, ale do tego jest malutka i jej nie sposób dostrzec po prostu. Ją odkryto dopiero niedawno, ona powodowała taki syndrom nazywany przez miejscową ludność, się to, nazywali to syndromem Irukanji. I naukowiec, który odkrył te meduzy, postanowił przetestować ten jad na sobie, czyli rzeczywiście są one tak groźne, no i przetestował go na sobie, na swoim synu. Nie obtar mocno w ogóle, mhm. było to bardzo delikatne obtarcie. I oboje, i syn, i on wylądowali w szpitalu na intensywnej terapii. Ale wyszli z tego. Tak, wyszli z tego, ale leżeli tam bardzo długo w tym szpitalu. Mhm. Pominęłeś mi także w rozmowie przed programem, że e, prędkość wystrzeliwania e, harpuna przez meduzę jest bardzo szybka. Jakby to wyglądało, gdybym powiedzmy spotkał się w samo południe o 12, e, gdzieś tam na dzikim zachodzie, prawda? Po jednej stronie ulicy ja z karabinem maszynowym, po drugiej stronie meduza z harpunem, strzelamy, powiedzmy wszyscy na jeden sygnał. Kto pierwszy padnie? Ja czy meduza? Wydaje mi się, że padniesz ty jako pierwszy. Wydaje mi się, że nawet jeśli byś nacisnął spust w tym karabinie, to kula by nie zdążyła opuścić lufy, a ty już byś został trafiony. Robiono jakieś eksperymenty w tej sprawie? Badano tą prędkość? Tak. Naukowcy na początku próbowali nagrać wystrzał tych harpunów z tych komórek jadowych z zwykłą kamerą. Przez mikroskop. no i zaskoczyli się, ponieważ kamera nie zdołała zarejestrować w ogóle lotu tego heku, nawet wystrzału. Po prostu zobaczono, że komórka się skurczyła i nic nie więcej nie było widać. Dopiero przy zastosowaniu super szybkich kamer można było dokładnie zarejestrować, jak to wszystko działa. Ale ta prędkość była dla naukowców ogromnym zaskoczeniem. Dużo mówiliśmy o tym, jakie metody są niebezpieczne i jadowite. Czy ten jad da się jakoś wykorzystać, na przykład w medycynie? Wydaje mi się, że naukowcy teraz nie znaleźli e, żadnego zastosowania dla medus, aczkolwiek wiele toksyn e, w przyrodzie, na przykład e, jad węży, czy na przykład jad pszczół jest wykorzystywany mm -hmm. w medycynie. No więc właśnie dlatego może, pyta. Mm -hmm. Więc być może ten jad medus zostanie kiedyś zastosowany. W, w przyszłości. Chciałbyś jeszcze coś dodać do naszej rozmowy? Jest jeszcze coś ciekawego o meduzach, co można zdradzić słuchaczom? Meduzy są bardzo ciekawymi stworzeniami, ponieważ nie, nie mają mózgu, mhm. a potrafią opracowywać niezwykłe taktyki polowania. Co dziwne, tak. meduzy rozróżniają kolory. Ich oczy może być może nawet więcej kolorów niż ludzie. Zwracając jeszcze do tych taktyk, obserwowano kiedyś pojedynczą meduzę wpływającą do lasu namorzynowego. No i to tak się działo. Właśnie polowała sobie na rybkę. I o dziwo y, otaczała tą rybkę, omijała ją, y, zachodziłem od tyłu, kiedyś, że płynęła między tymi wszystkimi korzeniami, czyli bardzo dobrze widziała te korzenie i tak dalej. To jeszcze bardzo dziwne, nie zaplątywała się tymi parzydełkami w te korzenie. To było też, dziwne, to było też zaskoczenie dla naukowców. No i oczywiście tą rybę polowała. Mhm. Także Pomimo nieposiadania mózgu, niewielkie, malutkie zwoje nerwowe są przy oczach. Może ona w ogóle nie używa mózgu, bo ma jakieś, nie wiem, ciało energetyczne lub coś takiego. No dobrze, ale czas się nas kończy tutaj na rozmowę. Dziękuję Ci za ciekawe informacje. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy na antenie naszego radia. Do usłyszenia, dziękuję za rozmowę. Słuchacie programu 7 dni z wolnymi mediami. Słuchacie Radia Wolne Media, przy mikrofonie Mauryce Hawranek. Moim gościem jest teraz Dunkelheit, administrator Forum Nowy Horyzont. Będziemy za chwileczkę rozmawiać na temat dorocznego zjazdu Grupy Bilderberga. Na początek może wysłuchajmy newsa, co się właściwie dzieje. Do niezależnych mediów przedostały się informacje na temat tegorocznego spotkania tzw. Grupy Bilderberg. Jest to nieformalne i międzynarodowe stowarzyszenie najbardziej wpływowych ludzi tego świata, spotykających się potajemnie co roku. Reporter śledczy Daniel Estulin dotarł do informacji o miejscu i czasie najbliższej konferencji. Odbędzie się ona w hotelu Astir Palace w Atenach. W dniach od 14 do 17 maja spotkania grupy Bilderberg organizowane są co roku. Zrzeszają ponad 150 najbardziej wpływowych osobistości z rządu, przemysłu, banków, mediów, środowiska akademickiego i wojska. Każde z dotychczasowych spotkań było otałminione przed opinią publiczną. Dzieje się tak ze sprawą obecności w miejscu szefów największych korporacji medialnych. Miejsce spotkania jest ściśle chronione przed miejscową policją i agencją rządowe. Greccy aktywiści już organizują się na te wydarzenia. Można się więc spodziewać demonstracji. No i wracamy teraz do e, rozmowy. E, co o tym sądzisz, Dunka Hayd? Co oni tam takiego mogą w tym roku e, uchwalać, e, dyskutować? Na jaki temat? No to jest roczny zjazd czarownic będą na pewno radzić się na temat przyszłości świata. Myślę, że już powinniśmy się bać, bo zapadają tam bardzo ważne decyzje. Na przykład jakie? Na przykład takie, jaką politykę ma prowadzić świat, bo dzisiaj nie ma tak jak kiedyś, że każde państwo zajmuje się swoją własną, swoimi własnymi sprawami, tylko zbierają się właśnie tacy tacy ludzie i radzą się co tu zrobić, żeby jeszcze bardziej namieszać. A kto tam Na dokładnie zjeżdża? Znasz jakieś nazwiska? No Tam zjeżdżają zwykle y, ludzie tacy jak Rockefeller, y, o ile pamiętam też tam znajdowała się wśród tych osób królowa Holandii bodajże i parę innych y, osób, które są znaczące. To są osoby, z, ogólnie mówiąc, żeby, bo nazwiska ogólnie Tutaj mi się wydaje, że nie są... Może, ase... A ktoś z Polaków. Byli jacyś Polacy, czy oni nas olewają? Yy, mamy jakiś Cześci... masonów, albo kogoś, nie wiem, kto tam przyjdzie. Mamy, mamy, oczywiście. Olechowskiego mamy, naszego polskiego masona, który jest zresztą przecież sponsorem partii Platforma Obywatelska. Także od razu wiadomo, kto rządzi. A oprócz niego? Słyszałem, że podobno kiedyś yy, pojechała tam... Hanna Suchocka, był także podobno Aleksander Kwaśniewski, no i także dziennikarze z Gazety Wyborczej jakiś jacyś delegowani. Też coś o tym słyszałeś? Ja, ja bym był zdziwiony, gdyby tam nie było tych osób, zwłaszcza z Gazety Wyborczej. Jak wiadomo, jedną z osób pociągających za sznurki w dzisiejszą Polską jest Michnik, który zresztą na pewno ma układy z, właśnie z Bilderbergami i i z masonami, jeśli można w ogóle postawić tutaj znak równości Na jakiej postawie tak twierdzisz? Ponieważ y, ludzie, którzy spotykają się z Michnikiem y, i z ludźmi związanymi z gazetą wyborczą, y, często również są znajomymi y, właśnie międzynarodowych różnych organizacji czy, czy, czy ludzi, y, którzy są związani z Bilderbergami, bo to nie jest tak, że to jest osiem osób i to osiem osób jest zupełnie odosobnionych. To osiem osób, każdy z nich ma ze sobą jakąś organizację, która po prostu zajmuje się tym, żeby na przykład korumpować polityków, czy, yy, czy zdobywać nowe, nowe przestrzenie dla siebie i do swoich W jaki sposób grupa Bilderberga korumpuje polityków? Jakie mają metody? Ja dokładnie ich metod działania nie znam, natomiast. Można powiedzieć, że działają oni dosyć w dosyć przemyślany sposób. Przede wszystkim y, y, posiedli, y, posiedli główne media we wszystkich krajach, to znaczy koncerny medialne, na przykład Axel Springer, z tego co pamiętam, y, Agora i różne inne koncerny medialne. No a Właściwie podczas... to chyba nie mamy już nawet polskiej mediów, tylko polskojęzyczna, z tego co wiem. Wszystko jest chyba już wykupione i w rękach kapitału zagranicznego, prawda? Oprócz góry, może... No nie, licząc, nie licząc, no nie licząc wolnych mediów, bo na razie jeszcze nikt nas nie wykupił. i mam No nadzieję, raczej nie, nie... nie wykupi, to, to raczej nie wchodzi w grę. E... No wiesz, jak, jak ci przyjdzie Bilderberk i zaproponuje milion złotych, to od razu wiesz, co, od powiedz, jak taka kwota, no. bo ewentualnie wchodzi w grę, to wierzę. No to wchodzi, powiedzmy, w mają... kwotę, no to powiedzmy, wchodzi w grę kwota, powiedzmy, nie wiem, miliard dolarów albo miliard euro, i za ten miliard euro sobie zrobię dwa tysiące takich serwisów. Ani nie symetryzują. No, no, nie, zawsze to, można to wykorzystać, żeby lepiej to spożytkować. Powiedzmy od razu, jeśli słucha nas jakiś Bilderberg, no niestety ta kwota będzie dosyć spora. Nie sprzedajemy się tak tanio, także prosimy jednak zbierać więcej pieniędzy, bo na razie nie stać Was na wolne media. Tak, jakby coś, na stronie mamy kontakt, to można zawsze formularz wypełnić i podać kwotę, prawda? A teraz może, mam jeszcze takie jedno pytanie. Skąd się w ogóle w ogóle wzięła ta grupa Bilderberg? Bo być może nie wszyscy nasi słuchacze to wiedzą. Jak to się zaczęło? Jaką mają historię? No nie wiem. Czy Ja konkretnie nie znam ich historii, natomiast... No cóż, można się domyślać, że po prostu ktoś kiedyś pomyślał, że fajnie by było nad tym światem zapanować i, i robić to w sposób zorganizowany po prostu. Z tego co ja no czytałem, to podobno ta organizacja ma już ponad 100 lat istnienia i powstała jeszcze prze, przed wybuchem I wojny światowej. Potem tak, już tak, organizowali. to organizowali i to się tak. rozwijało coraz bardziej o Komisję Trówstrenną i, i inne te mm, międzynarodowe organizacje, które doprowadziły między nimi do powstania Unii Europejskiej. nie? Żeby ułatwić. Tak, tak. To się zgadza. To się zgadza. Pierwsze wypowiedzi y, różnych członków właśnie Bilderbergów to datuje się na pierwsze lata XX wieku, czyli mniej więcej 1900 któryś tam rok. No i oni już wtedy mówili o tym, że chcą stworzyć rząd światowy, że chcą po prostu zawładnąć światem i że zrobią to, czy nam się to podoba, czy nie. No zresztą samo słowo samo określenie, nowy porządek świata, no, wraca co jakiś czas, niczym bumerang, także zdaje się na banknocie, na rewersie banknotów dolarowych też chyba tam coś takiego pisze, nie? Czy może się mylę? Wiesz co, no naprawdę nie wiem, co pisze Wiesz, na banknocie. że tam mają dolar... jakieś okopatrzności, czy coś takiego i tam też coś właśnie było o tym, nie? Dobra, ale może tutaj wróćmy do tematu, jak sądzisz, jakie mogą zapaść decyzje w tym roku na zjeździe Bilderbergów, czy masz jakiś pomysł, o czym oni mogą dokładnie debatować, czy może o kryzysie gospodarczym, czy może o sytuacji w Grecji, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale tydzień temu odwołano grecki rząd, no i teraz mamy tam taką małą, no nie wyważą sytuację. Czy oni tam pojechali specjalnie dlatego, że ten grąd, grecki rząd upadł i będą ich doradzać? Czy może było to wcześniej zaplanowane? Jak sądzisz? Ja sądzę, że oni tam przyjechali nie tylko po to, żeby debatować nad rządem greckim, aczkolwiek to na pewno była ważna sprawa. Myślę, że na pewno mieli wpływ tutaj na, na obalenie tego rządu. Dlatego, że nieraz słyszałem, że niezależni politycy dostawali propozycją ostatniej szansy właśnie przez człowieka Bilderbergów lub innej organizacji. Jeśli na przykład za bardzo byli lubiani przez ludzi, przez lud, a Bilderbergowie mieli po prostu interes w tym, żeby w danym kraju był ustrój taki, jaki oni sobie życzą, przychodzili do takiego polityka i na początku rozmawiali z nim. Mówili mu, wiesz, możesz dalej być sobie tym wielkim władcą, ale musisz z nami tutaj yy, zawrzeć jakiś układ i działać na naszych warunkach. Czy to dotyczy Jeśli na przykład tam... pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, czy tam rewolucji ruszy w, w jednej z byłej Republik Radzieckich? Czy to też ma yy, to taki związek, czy to raczej jest przypadek? Czy pomarańczowa rewolucja była od początku sponsorowana przez zachodnie koncerny. Tutaj nie ma nic spontanicznego w tym. Oczywiście, było... tym bardziej, że zasypywali ich podręcznikami, prawda? Od e, dyktatury do rewolucji jest taki podręcznik, można sobie w internecie ściągnąć. E, I ten podręcznik jest e, taką lekturą obowiązkową wszystkich e, ruchów społecznych, które próbują e, przejąć władzę. E, z tego co wiem, ten podręcznik Właśnie stosowali na Ukrainie, stosowali go także podczas rewolucji róż, także w Serbii. Teraz próbują ten podręcznik używać w Rosji w celu stworzenia opozycji dla obecnej władzy. Tak, Putin jest bardzo atakowany przez właśnie zachodnie media. Nie ma to nic wspólnego z walką o wolność. Jest to po prostu upominanie się właśnie tych grup rządzących światem, o swoje interesy. Nie podoba im się to, że, że Rosja próbuje po prostu być niezależna od e, interesów e, Bilderbergów. Oczywiście my jako Polacy możemy wiele złego myśleć o Rosji. Rosja nie jest święta, nie jest państwem, które postępuje całkowicie w porządku. Niemniej jednak e, siły Zachodu, które tam chcą przejąć władzę, również nie, nie robią to, tego z dobrej chęci, charytatywnie. Robią to tylko dla własnych interesów. Gdy wejdą tam, gdy wejdą, gdy weszliby do Rosji, wówczas będą robić to samo. Przejmą władzę, wprowadzą swoje korporacje i nic się, nic się nie zmieni. To, to są po prostu siły, które posługują się pięknymi sloganami. Sloganami wolności, sloganami demokracji, tylko po to, żeby swoje, swoje wprowadzać rządy. I tak, tak właśnie działają Bilderbergowie. Jeśli radzą się w jakimś kraju na jakiś temat, to należy oczekiwać właśnie tego typu działań. Został chyba nam domówienie jeszcze jeden temat, a mianowicie czy grupa Bilderberga ma jakąś rywalizację polityczną? Czy jest jakaś siła, która mogłaby no tutaj z nimi rywalizować lub przeszkodzić w ich planach? Jest. Siła przeciwko nie tylko Bilderbergom, ale całej kulturze y imperialistycznej, tego zachodniego imperializmu, który jeszcze nie jest dostrzegany przez publiczność, coraz mocniej na szczęście jest dostrzegany, ale nie jest doceniany, jeszcze po prostu, jeszcze się o tym za mało mówi, natomiast opozycja wobec tego terroru anglosaskiego coraz częściej jest widoczna. Między innymi można tutaj wymienić takie dwie znaczące osoby, które dosyć śmiało wyrażają swój sprzeciw wobec, wobec zła na świecie, które jest, które jest właśnie przez Amerykę robione. Więc jest to między innymi Mahmud Ahmed Dijan, prezydent Iranu. Mhm. Który Ostatnio jest o nim bardzo głośno, coś... podobno nie lubi Żydów. tak? Słyszałeś coś o tym, że podobno on znaje nie, Izraela? Sam Mahmoud Achmeddijan mówił, że on nie ma nic przeciwko Żydom. Natomiast y, odpowiadając na to, czy jest, an, y, czy jest przeciwko Żydom, powiedział, y, że absolutnie nie. Natomiast y, nie może być braku sprzeciwu wobec tego, co Izrael robi w Palestynie wobec y, zabijania... Czyli co? Jego, jego wypowiedź była zmanipulowana tak, w takim razie? Skoro tak, oczywiście, nic, yy. oczywiście. Ja słuchałem całej wypowiedzi, całego wywiadu Mahmuda Ahmadedjina. Można, można tego wywiadu oczywiście posłuchać na YouTube. On mówił bardzo mądrze. Mówił po prostu, że czy to jest powód do tego, abyśmy patrzyli... Yy, przez palce na to, co robią Izraelici, to, że kiedyś oni doznali y, krzywdy y, przez y, Hitlera, przez Niemcy. Mhm. Czy jest to powód do tego, abyśmy im wybaczali podobne zbrodnie? Czy oni nie powinni... No, zwłaszcza opierzyć... te zbrodnie, które teraz były w styczniu, prawda? To, to była masakra. Właśnie, właśnie. Zabijanie niewinnych dzieci, tak. zabijanie niewinnych cywilów. No każdemu człowiekowi cywiliz cywilizowanemu powinno wydać się okrutne yy, i każdy, uważam, kto po prostu ceni ludzkie życie jako najwyższą wartość, powinien tutaj protestować i powinien wyrażać swój sprzeciw. Dlatego, że jeśli pozwolimy na takie praktyki wobec jakiejkolwiek grupy ludności, możemy później sami paść ofiarą tego rodzaju no. praktyk. No oczywiście. To może jeszcze podsumujmy tutaj na koniec. Jeszcze, chciałem powiedzieć, tak? jeszcze okay. chciałem powiedzieć o Hugo Chavezie. To jest z kolei y, prezydent Wenezueli. Można na YouTube zobaczyć jego bardzo ciekawą wypowiedź y, zatytułowaną Buszcz jest diabłem. Natomiast w tej wypowiedzi oczywiście są dużo ważniejsze y, kwestie on porusza tam między innymi kwestie panowania USA nad światem. Poza tym pokazuje jako wzór książkę Noama Cząskiego, którą polecam... Czy to są te same siły, które chcą rządzić całym światem i występują w tej książce? To, to właśnie dotyczy też grupy Bilderberga. Myślę, że zastanawiam się, czy nie za bardzo odbiegliśmy od tematu. Czy to ma związek z Bilderbergami? Oczywiście, oczywiście ma związek z Bilderbergami, dlatego, że przecież to grupa Bilderberg ma również chęć planowania nad światem i robi to właśnie poprzez polityków, no, takich jak Głusz i również mówimy o opozycji wobec właśnie tych działań. Opozycja dzisiaj Wobec, wobec wszystkich imperialistycznych żądań zachodnich państw, takich jak Stany Zjednoczone, Anglia czy Unia Europejska, właśnie na razie tworzy się wokół tych dwóch osób, Hugo Chaveza i Mahmuda Ahmadedjina. Czyli podsumowując, jakbyśmy określili oś przeciwko grupie Bilderberga, no to kogo byś tam postawił? Oprócz Chaveza i prezydenta Iranu. Jest jeszcze ktoś? Tak, jest kilka państw, tutaj trzeba by było się zastanowić. Tutaj trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć i każdy z tych państw sprawdzić pod kątem ich intencji. prawda? Na pewno w polityce nie ma czegoś takiego jak całkowicie szczere intencje, liczą się interesy. Niemniej jednak każdy z tych państw jednak woli działać tak, no, we własnym interesie i wiadomo, żeby sobie nie szkodzić. Czas nasz się kończy. Dziękuję Ci za rozmowę. Do usłyszenia.